Cześć, tutaj mówi Darkziom i witam was w 11 odcinku podcastu filmowego. A dziś przyjrzymy się bliżej pazurkom Wolverina oraz krawem diamentom. Zapraszam. X-Men Geneza Wolverine jest filmem od lat 13. Myślę, że na tym chyba można byłoby nawet zakończyć recenzję, gdyż właśnie to ograniczenie wiekowe rzutuje, daje światło na to, jakim prawdopodobnie jest ten film. Powiedzmy sobie szczerze. Film o jednym z największych badasów w historii komiksu Wolverine ma być od lat 13. No przecież wtedy nie może być żadnych brutalnych scen. No i właśnie tak jest. Z jednej strony scen, akcji nie brakuje, jest ich dosyć dużo, ale żadna nie zapada w pamięć i, i o ile dobrze pamiętam, to nie mamy tam ani jednej kropli krwi. W filmie o Wolverine nie leje się żadna krew? Przecież to jest wręcz niedopuszczalne. No dobra, no ale... Zostawmy już tą brutalność. bo Mo Może ten film punktuje w jakiś e, innych aspektach. Może sceny akcji są fajne, a może aktorstwo jest wybitne, a może cały scenariusz jest e, na miano Oscara. Niestety wymienione tutaj czynniki może poza aktorstwem, lekko powiedziawszy, leżą. Bo ile Hugh Jackman w roli Wolverina jest naprawdę świetny, i to już nie od dziś, bo zagrał już w trzech częściach trylogii.. Znaczy w trzech częściach trylogii, trylogia zawsze jest w trzech części. Ale zagra zagrał już w trylogii X-Men. Teraz tutaj również jest świetnie sprawca Ale niestety reszta leży i kwiczy. Sceny akcji, lekko powiedziawszy, są mocno przesadzone nawet jak na film na podstawie komiksu. Mamy w nich ferie barw, dużo rzucania, e, latania, skakania. Żadnej brutalności, co jest bardzo dziwne. Przez to żadna z tych scen nie zapada w pamięć nawet finał, który jest, lekko powiedziawszy, mocno przesadzony. No właśnie, co się tyczy finału. Przeciwnik, któremu stawia czoło Wolverine w, na końcu tego filmu, jest wręcz głupi nawet jak na komiks. Bo żyć bym się nie spodziewał, że tak można zepsuć Deadpoola którego dotychczas w tym filmie grał Ryan Reynolds, a jego zmutowaną wersję grał już ktoś inny. No cóż, ale o ile sama ta zmutowana wersja Deadpoola, że się tak wyrażę, jest mocno przesadzona. Dlaczego? Niech mi ktoś wyjaśni, po co zaszywać usta komuś, nad kim się ma i tak całkowitą kontrolę. Trochę głupie, nieprawdaż? Ponadto dwie katany wysuwające się z rąk jak, podobnie jak ostrza Wolverina. Szkoda tylko, że te, że długość tych ostrzy jest dłuższa niż, e, niż przedramię, więc nie powinien on, nie, ta postać nie powinna w ogóle zginać rąk. No cóż. Jednakże takich głupotek w całym filmie jest co niemiara, a jedną z nich jest w ogóle początkowa scena w tym filmie, która pokazuje młodego Wolverina w wieku dziecięcym. Powiedzmy, że nawet już tego nie skomentuję, bo jest to tak głupie. Jednakże na otarcie US dostajemy całą plejadę przeróżnych X-Menów, których podczas, na swojej drodze spotyka Wolverine. No szkoda tylko, że żaden praktycznie nie zapada w pamięć. A większość z nich pojawia się tylko na krótki okres czasu, żeby tylko być, żeby ich tylko tam wepchnąć. A scenariusz? Mówiłem, że ma masę głupotek, ale to nie jedyna jego wada. Największą wadą jest jego teledyskowość. Praktycznie cały film opiera się na tym, że Wolverine idzie od jednej bójki do drugiej bójki. Tłucze się tutaj, następnie tuczę się tam, następnie tuczę się w trzecim miejscu, czwartym, piątym, szóstym. Na końcu... No dobra, końcówka jest całkiem fajna, w sensie ostatnia scena. Nie spodziewałem się tego, ale jest to rzecz jasna tylko wstęp do kolejnej części, która prawdopodobnie będzie równie głupiutka. Szkoda. Zabił też reżyser, który w ogóle nie czuł klimatu komiksów o X-Menach oraz nie poradził sobie z ukazaniem dramatu, który Wolverine przeżył, gdyż zabito mu jego uko ukochaną yy, oraz z yy, tym, żeby ukazać jego motywację. Bo skupił się jedynie na radosnej akcji i no właśnie na czym. Tylko na kolejnych bezsensownych scenach akcji, a szkoda. Dlatego film dostaje u mnie 4 na 10. Sorry, więcej mu dać nie mogę. A teraz recenzja Krwawego Diamentu. Uff, w końcu mogę zrecenzować jakiś naprawdę dobry, wręcz bardzo dobry film. Krwawy Diament z Leonardo DiCaprio w roli głównej, który jest tam świetny, opowiada historię przemytnika diamentów. Oczywiście w Afryce. I historia ta, podobnie jak cały film, jest bardzo realistyczna. Nie jest ona oparta na faktach, choć szkoda. Bo kiedy oglądałem ten film, to był on nadzwyczaj realistyczny. Już za chwilę wyjaśnię dlaczego o co, i o co mi chodzi. O czym dokładnie jest ten film? Bo przecież nie tylko o przemyśle diamentów. Przeczytajcie sobie już w internecie opis dystrybutora, polecam film web. Naprawdę niech, bo naprawdę oni lepiej tam to stresili niż ja tutaj będę przez 30 sekund wam wyjaśniał. Skupię się od razu na recenzji. Bo co dostajemy w tym ładnie opakowanym w Afrykę filmie? Dostajemy po pierwsze bardzo dobry scenariusz, bardzo dobre aktorstwo i bardzo dobrą reżyserię. Do tego to wszystko jest okraszone naprawdę świetną akcją i przyzwoicie trzymanym tempem. Każdy, kto będzie oglądał ten film, od razu zauważy, że pierwsze skrzypce gra tutaj główny bohater, główny aktor, czyli Leonardo DiCaprio, który w tej roli jest świetny. Warto zwrócić na to, że fajnie moduluje głos, mówi z lekkim afrykańskim akcentem, nie jest to taka amerykańska angielszczyzna i bardzo dobrze, bo dzięki temu jego aktor jest wiarygodny. Do tego scenariusz i reżyseria. Edward Czujk, czy Zwick, no nieważne, wyreżyserował m.in. Ostatniego Samuraja. Film odciekający patosem. Mimo, że nawet fajny, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś nie lubi takie, tego typu zagrań, na tym filmie mógł zacząć wymiotować. A tutaj, i to duży plus, w tym filmie nie ma prawie w ogóle żadnego patosu. Pojawia się piękna dziennikarka, ale co najlepsze, nie ma żadnego wątku miłosnego a główny bohater przez cały film jest zimnym draniem i na końcu nie, takim pozostaje nie, przy, nie, nie przechodzi żadnej wewnętrznej przemiany i chwała Bogu za to, bo dzięki temu dostajemy naprawdę fajne kino akcji nie tak typowe jak reszta blockbusterów, które dodatkowo pokazuje jaka jest sytuacja w Afryce, która jest naprawdę straszna która pokazuje, że Afryka to nie tylko piękne widoczki i który pokazuje, że jaką realną cenę mają te błyszczące, błyszczące kamyśki z diamentami. Naprawdę warto obejrzeć ten film. Świetna pozycja na piątkowy, samotny wieczór. złodko zakończenia zakończenie gwarantuję, że nie będzie to kolejny film, o którym za chwilę się zapomni. I dostaje on ode mnie mocne 8 na 10. A to był 11 odcinek podcastu filmowego. Mówił Darciom. Cześć.